Thank mm -hmm. you. Tyle śniegu to jeszcze w życiu nie widziałem. A tak swoją drogą, ta Wigilia to niezły pomysł. Pójdę do łazienki. Właściwie... Właściwie to ja wcale, ale to wcale nie lubię karpi. Nie, źle powiedziałem. Karpie lubię, nawet bardzo lubię. Niechby sobie pływały takie są, miłe. Ci dorośli to czasem dziwnie się zachowują. Pójdę jeszcze na niego popatrzeć. Oj! Karpiku, karpiku. Ciężka z tobą sprawa. Jakby ci tu pomóc? Wiesz mi, ja cię naprawdę lubię. To, to wina wuja Karola. On już tak jest. Grubas. Tylko by jadł i jadł. Jak jest taki gruby i tylko by jadł i jadł, to niech je pączki. A mnie niech da święty spokój do 100 tysięcy wiader wody. Co to? Co to? Co to tak mówi? Proszę się odezwać. No przecież się odzywam. Jeśli łaska, to nie co, tylko kto. Bardzo pana przepraszam, ale ja pana nie widzę. Po pierwsze, na imię mi Polikarp, a nie żaden pan. A po drugie, jeśli mnie nie widzisz, to chyba jestem niewidzialny. Ale wiem, że jestem widzialny tak jak jest widzialna ta wstrętna wanna, do której mnie wrzucił twój gruby wujaczek. To ty? Rybo? Ach. Przecież ryby głosu nie mają. Jeśli nie mają, to pewnie rozmawiasz ze szczotką do zębów. Albo z mydłem. Niewykluczone nie, nie też, że to pralka do ciebie przemówiła. A, a w ogóle to kto ci powiedział, że ryby nie mają głosu? Oczywiście, że mają. Tylko trzeba je chcieć zrozumieć. A ty widać chciałeś. A jeżeli idzie o ścisłość, to nie jestem takim sobie zwykłym karpiem. Tylko karpiem królewskim. Na znak czego noszę różowe spodenki i błękitną koszulę. O rzeczywiście. I masz gumowe szelki. A pewnie, że mam. Żeby mi nie opadały spodenki jak płynę. Jak płyniesz? Ale przecież oni chcą ciebie. Wiem, wiem. Chcą mnie pożreć, ale nie tak prędko, do stu tysięcy wyschniętych rzek. Tylko musisz mi trochę pomóc, bo widzisz, tu nie idzie o mnie, tylko o pewną ważną misję, którą mam do spełnienia. Chodzi tu o karambola i te dziewczynki. No. no to jak? Pomożesz mi? Jaki karambol. Jakie dziewczynki. Ej, pomożesz czy nie? No, no pewnie, pewnie, że pomogę. A to się wszyscy zdziwią. Rafał. Rafał? Co ty tam tak długo robisz? Nie rozmawiasz? Prędzej, prędzej, bo będzie niedobrze. Pośpiesz się. Weź tylko latarkę i ten, i ten twój blaszany kubek. Masz wszystko, tak jak kazałeś to włóż mi na plecy i trzymaj się mocno szelek. Ojejku, o, o a co mnie tak gniecie? E, jak to co? Pestki od brzoskwi. Mam ich pełną kieszeń. Ale, ale po co ci te pestki? Rafałku, co ty tam wyprawiasz? Gotowe? Tak jest. Wszystko gotowe. To wyciągaj korek i w drogę. Tylko trzymaj się mocno! Ciągnij korek, to nic, żeby ładnie zimna woda. Na polikarpa wsiądź, bo jest warta przeżycia dziwna ta przygoda. Szymaj się szelek, miesiąc muszelek, nagrodę dam, a ci z przedszkola nie dadzą wiary, że z twojej pary rąk przyszedł koniec karambola. Znam ich kilka. Piosenkę? Wcale jej nie znam. A ty skąd ją znasz? Ja też jej nie znam, ale bardzo mi się podoba. Jaka woda? Ach, poczekaj, zaraz wypłyniemy na spokojniejszy teren, to pogadamy muszę Ci pewne sprawy wyjaśnić Tak niebiesko i miło. Nie to, co w tym wstrętnym kanale. E, jasna sprawa. Jesteśmy w Wiśle. Ale obiecałem ci coś wyjaśnić. No, nareszcie. Umieram z ciekawości. Kto to jest ten karambol? I za co go tak nie lubisz? No, zgaduj. Ma wyłupiaste, czerwone ślepia. Czerwone ślepia? Cztery... Zielone łapy z pazurami. Z pazurami. Wielki ogon. Wielki ogon. I zieje ogniem. Zapalniczka. A to dobre. Zapalniczka z ogonem. A zapala się pewnie, jak jej nadepniesz na ogon, co? To by się nawet zgadzało. <śmiech> Tylko nie próbuj nadepnąć karambolowi na ogon, bo zostanie ze mnie karp pieczony, tak jak sobie wymarzył twój wuj Karol. Zapalniczka. <śmiech> <śmienicza> ja nie wytrzymał! Nie! No, no, no, no, no, no to niby co? Jeżeli się nie ogniem. No, no, no tak, no, no tak. Niby skąd masz wiedzieć. O, w końcu nie używasz ani zapalniczki, ani zapałek. Karambol. Karambol to przebrzydła bestia, wstrętny potworek. Karambol, Rafałku, to najprawdziwszy w świecie smok. <grystanie> A może krasnoludek? Znam te bajki jeszcze z dzieciństwa. <grystanie> smok, ty naprawdę myślisz, że ja w to uwierzę? Przecież smoków nie ma. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Ech, nie do wiary. Pewnie tak samo, jak nie ma karpi, które mówią. A już całkiem takich, które noszą różowe spodenki na gumowych szelkach, błękitne koszulki, a w kieszeniach peski od broskwiń, co? No, no ty jesteś, Smog? Mm, już ci przecież mówiłem, że są takie rzeczy na świecie, o których nawet bajki milczą. No dobrze, już ci wiesz. No, wiesz. A to ci historia. Karambol porwał trzy dziewczynki. O, wiem to od starego nietoperza, któremu kiedyś wyświadczyłem przysługę. Więzi je w lochu starego domu nad Wisłą. Od strony Wisły jest tajemne przejście pod wodą, a od ulicy karambol strzeże wejścia tak, że nawet mysz się nie przedostanie. Dlatego ja podjąłem się tego zadania. Bo po pierwsze dobrze pływam, a po drugie mam z tym typkiem na pieńku. A, a, a, a czemu on porwał te dziewczynki? A skąd ja mam wiedzieć? Nie, nie wiesz, że smoki mają głupie pomysły? Porwał i już. Eee, chłopaki nie uwierzą. To, to nie o to chodzi, czy ci uwierzą, czy nie. Tu chodzi o załatwienie poważnej sprawy. Przepraszam, nie masz rację. No. Nie czas na gadanie. Dopływamy. Boisz się? Tak, troszkę. No, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Tylko rób, co ci każę. Teraz, teraz bądź cicho, żeby nas... Nie usłyszał. O, już jesteśmy. Wyjmij latarkę i nabierz do kubka pełno wody. Ojejku! Jak ciemno i mokro! Zapalaj! Zapal latarkę. Aha, słyszysz jak krabie? O, patrz, patrz. Jest tam w kącie, przy beczkach. O, rany, ale smok. jak lokomotywa. O, chyba nawet większy. A teraz słuchaj uważnie. Smoki mają dwa czułe miejsca, to koniec ogona i czubek nosa. Podkradnę się do niego i nadepnę mu na ogon. Wtedy on zionie z paszczy ogniem. Tak. I ty musisz szybko go podbiec i wlać mu do paszczy pełen kubek wody. Tylko pamiętaj, Kubka nie odrzucaj, a podaj mnie, bo będę w ten kubek krzyczał, żeby było głośniej. No, zrozumiałeś wszystko? To tak, ale, ale po co ci te pestki od brzoskwi? Dobrze, że mi przypomniałeś. Masz tu połowę i, i kiedy ci powiem, to celuj nimi prosto w nos smoka. Mogę ci użyczyć jednej szelki, będzie świetna proca. Ale, ale dlaczego akurat pestki od brzoskwi? Bo są najtwardsze, pamiętasz jak złamałeś kiedyś ząb na takiej pestce? Pamiętam, od tego czasu nie gryzę żadnych pestek. I masz rację, a teraz do ataku, gotów? na mój ogór. To ja, ty wstrętny smoku. polikar, nie poznajesz mnie? A, a martw, ty, nie masz. A, wypuścisz te biedne dziewczynki? Czy mam ci pokazać, gdzie raki zimują? Ty, na rybo, złeś z mojego ogona. Rafałku, uważaj za ogień. Udało się! Polikarpie! Ugasiłem go! Aaaa, łotr! Zobaczymy, kto silniejszy! Rafał, daj szybko kubek! Daj kubek i pestkami celuj w nos! Proste w czubek nosa! Oddział miotaczy na lewo! Alewo! Rakiety lodowe Na prawo! Na prawo. Kompania Ciężkich Pestek, pestek Brzoskminiowych do natarcia, do boju! Ujej, jak mój nos, jak boli nos, to chyba nie przelewki, ale nie mam gdzie uciekać. No dobrze, już dobrze poddaję się wobec naszej liczebnej przewagi. A, A więc oddaj, oddaj klucz, klucz od lochu i, i uwolnij uwolni dziewczynki. dziewczynki. Tylko A nie, nie próbuj, próbuj żadnych sztuczek. sztuczek. Bateria A ciężkich, ciężkich sopilonowych wisi nad tobą gotowa do natarcia. Wstrętny karp. Przebrzydły karp. Dziewczynki, chodźcie do nas. A teraz w nogi żeby nie spostrzegł, że nas było tylko dwóch. Rafałku, podaj mi klucz. Szybko, no chodźcie, dziewczynki. Polikarpie, no. czy zamknąłeś dobrze loch? No tak. A swoją drogą ten smok to straszny potwór. No pewnie. I niech tam siedzi. O. Masz rację, tylko potwór może więzić dzieci. Dziewczynki, czy. czy już wszystko dobrze? Już dobrze! Dziękujemy! Dziękujemy Wam bardzo! Drobiazg! Drobiazg! wolał uciec do jakichś jakich ciepłych krajów pewnie byś teraz w smoku Rpiem, mogą przysiąc posiedzisz w swoim lochu teraz, teraz sto lat a może nawet ty tysiąc Bo po hotelu stolat a może nawet ty Co się stało z tym karpiem? Gdzie on się podział? Niesamowita historia. Niezwykłe. Jak kamień w wodę? Co się mogło stać? Przecież przeszukałem całą łazienkę. <głosy> Są na świecie takie rzeczy? o których nawet bajki nie opowiedzą.